Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Sto lat, sto lat niech żyje, żyje nam. Stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop, stop. Sto, sto. sto, ja mówię, sto to ma być wesoła, optymistyczna pieśń. Jest. Pan był w tej grupie gimnastycznej i pan powiedział, tego optymizmu nabrać trochę, przecież mhm. pan się ruszał, miał jakiegoś takiego, w kolektywie pan tam siedział i nic, i nic, nic, i nic, takie to jest wszystko, pan jak jest z to. Pan, pan wtedy śpiewał swoją przecież piosenkę, to była bardzo jakaś optymistyczna, wesoła piosenka, taka żartobliwa, byśmy przecież ją analizowali, to, ale niech się pan nie uśmiecha, tylko, bo to jest, nic mi to nie daje, żeby się tylko, że pan śpiewał optymistycznie i wesoło. Bo jeżeli pan śpiewa to nie optymistycznie, bo my ciągle to robimy i robimy i nic z tego nie wychodzi. Bo jeżeli pan tego nie będzie śpiewał wesoło, optymistycznie, to znaczy pan śpiewa to pesymistycznie. Zginiło ponuro, no, a ja tego nie chcę, to, to nie o to mi chodzi. Chodzi o to, żeby to było wesoło, optymistycznie, żeby był optymisty z pokryciem. To jest, pan to jest bez, bez pokrycia, pesymizm, pesymizm m, m, przewrotny pesymizm, bo pan się uśmiecha i czy się śpiewał pan ponuro. A ja bym wolał, żeby pan właśnie optymistycznie śpiewał. I proszę śpiewać optymistycznie w tej chwili, proszę bardzo.